opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witamy serdecznie w podcaście o piwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. I Artur Adomyski. Witam serdecznie Arturze. Witam Mateuszu. Dzisiaj dymy marcowe. Piwo, jedno z najnowszych piw Pinty. Rauch Mercen. Ciekawe, czy to będzie dobre. Próbowałeś jakieś już wędzone piwa. Ja próbowałem kilku próbowałem e, poza legendarną Shankerlow, z której piłem właśnie Marsowe i do to jeszcze piłem e, też z niemiec Smoky Georgia i właśnie spinty e, jak w dym No i ale Grodziskie, jeśli to liczyć. Smoky George na pewno jest z Niemiec, a nie ze Szkocji? E, to jest piwo, które jest na szkockich słodach, ale w niemieckim browarze. Aha, tego, a, ja to, to wszystko jasne. No widzisz, ja próbowałem Schlenkerle i... i z Koźlaka jak w dym. No niestety doppelboka mi się nie udało spróbować wędzonego. En doppelbock? Mm. Bardzo dobrze rzeczy o nich słyszałem, a ja osobiście próbując go pod jakimś ogromnym wrażeniem nie byłem, ale może to kwestia tego, że akurat tym razem mi nie podszedł, na pewno kiedyś dał mu drugą szansę. Ale mnie nie oszłomił. No, ja bym chętnie dał mu tą pierwszą szansę, no mam nadzieję, że się uda. Ale dzisiaj dymy marcowe, czyli wędzone piwo w takiej lżejszej wersji, bo jest to piwo marcowe, czyli lager tak naprawdę. 13 przecinek 1% ekstraktu i 5% alkoholu, czyli tak całkiem fajnie odfermentowane, nie za mocno. No, tak naprawdę to jedynie kwestia na ile ono jest wędzone, no bo piwo no marcowe wędzone to może być tak jak w wędzonku wpłynie, a równie dobrze może być praktycznie lekko podwędzonym lagerem, więc nie wiadomo czego po powinien spodziewać. E, czytałem, że że jest takim uwędzonym nie za mocno piłem, więc myślę, że to będzie coś raczej lekkiego w smaku. Mi się też coś takiego biło o uszy, ale zobaczymy. No, piwo jest... Słód jest wędzony dy, dymem z drewna bukowego. No, zobaczymy, jak to posmakuje. Oczywiście, jak to napięcie pełen skład na etykiecie podany, nie wiedziałem go chyba omawiać, zrobię zdjęcie, każdy może sobie przeczytać. Podoba mi się to, że jest etykietka, znaczy jest taki znaczek flagi niemieckiej, czyli wiemy, że mamy do czynienia z piwem z rodowodem z Niemiec. Mi się podoba motyw na etykiecie, te zawijasy sugerują dym fajny sposób. No tak, chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest, według mnie, przynajmniej najładniejsza etykieta pinty. Już nawet nowy atak mi się bardziej podoba, ale no, rzecz gustu. No, czy ładna, czy nie, to już kwestia subiektywna, ale według mnie dobrze pasuje do piwa. Mhm. Do kiedy masz ważne piwo? Ja mam do 17 listopada. Ja mam tak samo. Oczywiście o. obaj mamy z tej samej warki. Tak jest. Butelka, jak to w pincie bezwrotna NRW z brązowego szkła, jedyna słuszna. Chociaż dzisiaj na przykład kupiłem piwo w przezroczystej butelce. O, jakieś brytyjskie? A i tu Cię zaskoczę prawdopodobnie czeskie. Ciekawe. Byłem w, byłem w Lidlu, bo od jutra, czyli od poniedziałku 11 czerwca jest promocja na kilka piw i między innymi o. tam są... Łomża niefiltrowana po 2,20 czy, czy na przykład Budweiser po chyba 2,70 i Bitburger po 2,40. Co myślałeś Ale... o niefiltrowanej Łomży? Wiesz co? Jak na koncernówę, całkiem, całkiem zdecydowanie najlepsze piwo z Łomży. Posmakowało mi i muszę powiedzieć, że kupiłem z chęcią drugi raz, bo, bo było fajne piwo, a zwłaszcza jeszcze w tej cenie. Na pewno miła odmiana od tego, co ogólnie da się dostać. Ale co tam w tej przezroczystej dostałeś? No właśnie, tutaj jest zaskoczenie, bo to jest prawdopodobnie czeski argus miodowy. O Boże. No, wypłaciłem się 2,50. Także myślę, że no nie będzie to nic pysznego, ale nie wiem, tak jakoś mi korciło. Butelka mi się strasznie spodobała. Czeskie piwa miodowe chyba w przeciwieństwie do naszych nie są aż tak strasznie miodowe, więc... Na to liczę. Piwo ma dodatek 2% miodu i do tego jeszcze aromat miodowy. Tak więc myślę, że nie będzie za słodkie. Ale najlepsza jest w tym piwie butelka, bo poza tym, że jest przezroczysta, to jest, jest w stylu starych butelek z okocimia, czyli takich rzeźbionych i Jedyna etykieta to jest tak naprawdę krawatka na szyjce, więc fajnie to wygląda. No, więc odnośnie dymów marcowych. No to chyba już powoli możemy się zabierać do. Tak tak otwier otwierajmy, bo ja jestem strasznie ciekawy jak to smakuje. U mnie zapach z butelki jest bardzo sympatyczny. U mnie także, chociaż ja się trochę męczyłem z dysfunkcjonalnym otwieraczem. A, ten sam co ostatnio, popsuty? Tak. Jej kupiwo tak fajnie z butelki pachnie. Najpierw, pierwsze co wyczułem to taki aromat spalonego drewna, takiego dymu z ogniska, a potem taka, taka wędzoność jakiejś szynki, ale takiej naprawdę mocno uwędzonej. No. Jak dla mnie to zdecydowanie lepszy był ten aromat ogniska. No, jak dla mnie to właśnie tro trochę jak z znaczy, dogasającego grilla. Fajnie pachnie, ale może przelejmy? Tak, dokładnie. No, u mnie piana nawet, nawet. Wiesz co, mi się y, nie udało zmieścić na raz piwa do półlitrowego kufla niestety. a Ja mam tym razem mniejszy, więc... No, ale piana, wiesz co, tak taką koncernową trochę zalatuje, ale... bo, bo opada. Strasznie. Piana może opada, ale powiem Ci, że w mojej takiej wąskiej, rozszerzającej się po, y, i dość wysokiej szklance, jak od Pilsnera, to piwo prezentuje się ślicznie, bo ta mętna, wędzona ciemność piwa z taką kremową pianą na górze robi bardzo fajne wrażenie. Aż chce się pić. Mówisz, że masz mętne piwo? Znaczy mętne, To nie jest tyle mętne, co po prostu no, nie jest do końca przejrzyste, no tak jak to zwykle z wędzonymi. No, jest ciemne, piana taka beżowa. No, u mnie nie najlepsza, praktycznie już opadła, więc może jakieś, może jakieś zdjęcie jeszcze zrobię, póki cokolwiek tam mam. Aha, No, dobra, zdjęcie zrobiłem i piana to już wiesz co, przypomina mi pianę z Coca-Coli, jest taka, no, żadna. Nie. U mnie specyfika szklanki działa na korzyść piwa, bo jak miałem, jak miałem szczelny kożuszek tak dalej, mam i wysycenie go podtrzymuje, chociaż go zbyt dużo nie ma. No, też mi się tak wydaje, że, że w scenie jest niskie, ale piwo według mnie intensywnie pachnie i dziwię się tym, co, co mówią, że piwo ma mało wędzonego aromatu. No, według mnie to ma sporo. Jeśli ktoś pił jako jedyne wędzone piwo Szankele, no to może mu się wydawać, że każde wędzone piwo powinno być bardziej wędzone niż piwo. No, wiesz, tamto piwo to jest tak naprawdę jakiś ekstrakt wędzoności, no. No tak, to jest jakby... To jest strasznie specyficzny jest trunek. Jakby ktoś, no nie wiem, próbował jako jedyne piwo górnej fermentacji Imperium, a potem narzekał, że... No, że zawiercie nie ma chmielu. A zawiercie akurat podejrzewam, że nie musisz się wstydzić, ale nie wiem, taki primator English Pale Ale. No, to, to też prawda, ale no, według mnie, dymy marcowe e, mocno wędzone, przynajmniej w zapachu. Jak dla mnie to wyraźnie, w sam raz, chyba więcej czuję. Nie wiem, czy nie więcej czuję tego dymu niż smołki Giorgio, ale. Ciężko, nie wiem, mi bo ja bo tamto... tutaj nie mam porównania. Ale wąchając to piwo, no na pewno nie mam wątpliwości, że jest wędzone. No tak, więc co? Próbujemy? Jasne. Hmm. Pyszne. Takie. No, szlenkerla to nie jest, ale. Jest. Ale dobre. Jest w sam raz, w sam raz e, ta wędzoność na tej słodowości tego marsowego siedzi. Szczerze mówiąc to aż nie chcę mi się gadać, tylko chcę mi się to wypić piwo jak, y, y, na raz praktycznie, bo y, tak bardzo mi podchodzi. Aż wziąłem tylko jedną butelkę, bo nie spodziewałem się po nim jakiejś rewelacji. A teraz żałuję już, że nie mam więcej, bo piwo jest świetne. No mi też bardzo smakuje, ale co ciekawe poza tą taką intensywną wędzonością w smaku ja również wyczuwam intensywny posmak chmielu, który no, musi go być tutaj troszkę i jeszcze troszkę, bo przez tą wydzoność się przebija, także... No, jeśli się na tym smaku fajnie. skupić, to rzeczywiście chmiel tam jest i wcale, wcale nie ma go tak mało, chociaż jest mało aromatyczny, więc się ukrywa trochę za tym mocnym aromatem dymu, ale w smaku ta goryczka nie jest taka jednowymiarowa, nie jest tylko właśnie dymna, tylko Mm -hmm. bardzo bardzo to fajnie skomponowane ma też tę drugą płaszczyznę no i przede wszystkim piwo jest marsowe, ale nie jest zbyt słodowe nie jest słodkie no słodkie na pewno nie jest ale czy jest słodowe no ciężko mi tutaj określić ponieważ wędzony aromat tak jest intensywny że, że naprawdę nie czuję innych Słodowość smaków poza niż smaku czuć yy, w gęstości piwa Mhm. Mm Pomimo, że to tylko 13-1, to według mnie nie jest wodniste. Jest takie fajne, pełne. Tak, ale jest odfermentowane e, do poziomu, który w Polsce się wyciska z dziesiątek, więc. No, to prawda. Tak naprawdę. Chociaż, to... chociaż nie wszyscy, bo kormoran potrafi z 14,5 ekstraktu, czy z 16 wycisnąć tylko 4,5%? Tak, ale ja mówię o lagerowym standardzie koncernowym, no to zwykle u nas się 5% alkoholu, z reguły się wyciska z piwa o 10 11% a tutaj jest 13,1% a alkoholu jest 5%, więc jest to piwo właśnie odfermentowane dość płytko i to działa na jego korzyść, bo pomimo tego, że nie ma tego ekstraktu zbyt dużo, to wydaje się właśnie gęste i fajny, przez to ta wędzoność wydaje się taka bardziej jak aksamitna. Bardzo, bardzo dobre piwo. Sesyjne to mogę śmiało powiedzieć, bo gdyby, bo gdyby, tak jak ty łyk za łykiem. Gdyby mnie było stać, to mógłbym pić to piwo litrami. Wiesz co, może może nie litrami, ale ja bym do dwóch butelek się ograniczył. Bo, bo wydaje mi się, że więcej piwa wędzonego by, mi, by mnie męczyło, nużyło. Nie mówię, że naraz. No. Ale, ale codziennie jedną, bardzo chętnie. E, w sensie mieć to piwo podłączone w lokalnym barze. Mhm. Tak jak właśnie ta Shankerla, którą piłem z nalewaka. Pomimo tego, że była jeszcze bardziej wędzona, to wcale e, Wcale nie przekładało się to na niską pijalność. Tutaj też piwo jest dość intensywne, smakowo, pomimo tego ekstremalnie pijane. No, odnośnie pubów, to jak ktoś mieszka w Łodzi czy w Poznaniu, to może, może chodzić na marcowe z kija? w Piwotece Narodowej. Często jest w Poznaniu, w Setce pubie jest. Także no, mieszkańcy tych, tych miast mają fajnie. I te piwa są w podobnych cenach jak butelki, także, no, no warto. Na pewno Wydaje mi się, jest, że warto później... poświęcić, bo piwo jest świetne. Mhm, mm Bardzo nisko gazowane. A w ogóle nie powiedzieliśmy chyba jeszcze o kolorze, bo ono jest takie brązowo-czarne pod światło, bardzo pięknie rubinowe. No, ja, ja mam dość... Ja, jako że mam wąską szklankę, on tym powiedział, że mm, jest, no... Jest właśnie takie rubinowo-brązowe. W sensie... Mm, no, wygląda po prostu jak takie bursztynowe piwo, które zostało, no... Nie, nie da się tego inaczej ująć, przydymione. Dokładnie. Bardzo ładnie wygląda. Wydaje mi się, że jest trochę jaśniejsze niż Shankerla. E, Shankerla, ale... jak ją piłem, była czarna, a to jest dość przejrzyste, więc na pewno jest wyraźnie jaśniejsze od Mhm. Ale czy jej ustępuje? Ciężko, ciężko to stwierdzić. Jest innym piwem, nie da się porównać piwa, które e, jest dymem w płynie do piwa, które jest doprawione z użyciem dymu. No, chociaż oba są uważane dokładnie w tym samym gatunku, są nawet parametrami do siebie zbliżone, to jednak... Shankerla jest ekstremalnym inne. przedstawicielem tego gatunku. Mhm, mm to prawda. Dymy dymy są dla ludzi. Gdzie, gdzieś nawet przeczytałem taki komentarz. Gdyby mnie pokazał komuś, kto nie pił piwa wędzonego, podejrzewam, żeby mu zasmakowało. Mhm, mm myślę myślę, że tak, bo no nie oszukujmy się, piwo jest bardzo nietuzinkowe ale jest no kurcze jest tak szalenie sympatyczne że ja no pociągam tutaj łyk za łykiem i nie mam dosyć tak ja właśnie sobie przelałem napełniłem sobie znowu pokal z butelki znaczy szklankę i już żałuję, że w tej butelce nic nie zostało no ja już też swoje całe wylałem już połowę wypiłem jak na mnie to jest bardzo szybko. Piwo zaskakująco szybko wchodziło powędzone, jednak człowiek się spodziewa, że będzie raczej. Mhm. Ja, ja z tym niemieckim piwem to siedziałem z godzinę. Na pewno. A... A tutaj to nie wiem, czy posiedzimy 15 minut. A jak wczoraj nadal birem mm, siedzieliśmy trzy kwadranse. Sam fakt, że piwo, w którym ma goryczkę głównie chmielową jakoś nawet wolniej wchodzi niż to piwo, w którym jest ona wędzona i jest to ciekawe na pewno. Mhm. Bo no fakt. Powinno być zupełnie na odwrót. Mam wrażenie, że ta dymna goryczka mniej się trzyma na podniebieniu niż chmielowa i szyb szybciej z niego znika i szybciej się chce wziąć kolejny łyk. No zdecydowanie. Przynajmniej jeżeli chodzi o dymy marcowe, to tak jest. No kurczę, Pinta... Odwaliła kawał świetnej roboty. Jakbyś porównał to piwo do jak w dym? Smakuje mi bardziej. Jest, jest bardziej uwędzone. Znaczy, nie wiem, czy jest bardziej uwędzone. Chodzi o to, że... Ja bym powiedział, że jest podobnie uwędzone, ale... Jest... Nie jest koźlakiem, więc no... Ma... Mniej piwa... Na ten dym, więc... Wydaj... Więc ten smak wędzony bardziej w nim dominuje i jest na pewno bardziej pijalne. No, zdecydowanie bardziej pijalne. Jak w dym mi smakowało, ale patrząc na to, że to był koźlak, to jednak trochę mi w tym piwie koźlaka brakowało. Marcowe, no. Genialne. Nie mam nic więcej do dodania. Poza samym smakiem dymu, wędzonki i słodu i na no tej lekkiej chmielowej goryczki, która się przez to przebija. Eee, mi jeszcze jakieś posmaki? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, ale nie wiem, czy to, to być może jest posmak dymu, ale wydaje mi się, że taki delikatny posmak szynki w nim jednak czuć. Yy, I to, to to jest jakby wspólna płaszczyzna z Schlenkerlą, sz ale ale może trochę karmelowości takiej delikatnej, absolutnie niesłodkiej. Wiesz, co mi ta słodowość trochę przypomina? Trochę jak przypalona skórka od chleba. Słodowość w połączeniu z tym dymem tworzy taki podobny efekt jak przypalona właśnie skórka od jakiegoś chleba czy ciasta. Ale od takiego chleba na zakwasie. Tak, od takiego tak. ciemnego, żytniego chleba. Mhm, dokładnie. Z taką skórką... W stu się zgadzam. ...teba na zakwasie właśnie... ...to piwo smakuje, i to jest bardzo przyjemny smak. No taki... ...taki wiejski smak. Taki wytrawny. Mhm. Piwo jest... ...no świetne, naprawdę ciężko mi to... ...ubrać tutaj w jakieś odpowiednie słowa. Tego A. po prostu trzeba spróbować. Czy piwo zrobiło na tobie większe wrażenie niż Imperium? Bo na mnie he, chyba tak... Na mnie chyba też. No, na pewno mnie bardziej zaskoczyło. Po jednak... Imperium spodziewałem się, że będzie pyszne, było pyszne. Tutaj spodziewałem się, że, że będzie dobre, a jest przepyszne. Tak, tak samo. Po Imperium spodziewałem się dużo i dostałem dużo, a tu spodziewałem się sporo, a dostałem bardzo dużo. Dokładnie, no. Piwo zaskakuje. Co ciekawe, piwo jest chyba mało popularne w polskiej blogosferze. Nie kojarzę jeszcze recenzji. E, smaki piwa mają recenzję wszystkich trzech. Aha. No to, to e, chyba jako jedyni. Tylko z i... kia chyba lanego. A, możliwe. I na BrowarBizie to tam też jest zaledwie garstka ocen. Także piwo ma 10 postów w swoim temacie, więc to, no to jest bardzo mało. A, a wydaje mi się, że jest świetna. Ja uważam, że to piwo padło trochę ofiarą mm, że tak się wyrażę różnorodności oferty Pinty, bo kiedy Pinta wypuszcza imperialne IPA imperialnego Witbira i Irish Red czyli trzy style, których nigdy nie było w Polsce i obok nich wędzone, kiedy już w Polsce był wędzony koźlak i było wędzone z browarni również I dwa razy nawet. było I właśnie no to nie jest aż tak abstrakcyjna rzecz, bo jednak Shankerle da się u nas dostać. To, to piwo jest trochę w cieniu bardziej eksperymentalnych nowości. A wcale niesłusznie, bo naprawdę imponuje dobrym wykonaniem. Wiesz co, ja przed nagraniem sobie tak zastanawiałem się nad tematem piw wędzonych. No bo Pinta Zrobiła już ich kilka, zrobiła grodziskie, zrobiła dymionego koźlaka i teraz marcowe. I jeszcze teoretycznie podymek, który. który lubiłem bardziej no, niż większość ludzi, szczerze mówiąc, bo mi podymek smakował. Wiesz a. co, ja nie próbowałem. Podymek był piwem, które było dobrym lekkim piwem, tylko że kosztowało jak pinta. No mm -hmm, dokładnie, problem, bo... to, to były popłuczyny po koźlaku, a, a ceniło gdyby się to piwo niż deletownie. 2,50. Ja bym go kupił skrzynkę i pił je na co dzień. A że kosztowało tyle co inne, no to jako miałem 2-3 sztuki, no i no potem o nim praktycznie zapomniałem. A było trochę właśnie też ofiarą dystrybucji i tego typu rzeczy. Mhm, ale pozwól, że skończę moją myśl. Myślałem sobie o tym, że. Pinta powinna robić tak, że na przykład na jesień wypuszczać dymionego koźlaka, na przykład marcowe wypuszczać na wiosnę, w lato grodziskie, ale nie mieć tych piw jednocześnie w swojej ofercie. Po spróbowaniu marcowego no, twierdzę, że to piwo powinno być absolutnie cały czas w ofercie Pinty obok ataku chmielu, bo no to jest klasa, naprawdę genialne piwo z piw, których doty które dotychczasowo piłem z Pinty. Obok e, Dobrego Wieczoru, który był świetnym <śmiech> stałtem. Nie wiem, czy nie jest to moje ulubione piwo. Bo jest naprawdę świetne, no bo Imperium jest kapitalne, ale nie da się go pić na co dzień. Mm -hmm. Jest piwem no degustacyjne na specjalne okazje raczej. Atak chmielu jest bardzo dobry, ale jednak ma już wyraźną konkurencję w obrębie swojego stylu. A dymy marcowe? Chyba najlepsze, dostępne obecnie piwo wędzone w kraju. Wiesz co? Mi się wydaje, że jeżeli miałbym do wyboru dymy marcowe, a jego niemiecki odpowiednik to bym wziął dymy marcowe bo ta wędzoność jest taka która mi idealnie odpowiada nie jest za mocna nie strzela mi w gębę przy otwarciu kapsla jest dla mnie idealne wędzone piwo mm, tak i piłem powiem, że z piw wędzonych, których piłem hmm, czyli z tych ostatnio piłem właśnie Koźlaka z i Smokey Georgia żadne z nich nie zrobiło na mnie przyjemniejszego wrażenia niż ta Pinta i nawet mając do wyboru Smokey Georgia i Shankerle i Dymy Marcowe pewnie zdecydowałbym się na Dymy bo co po prostu najprzyjemniejsze w odbiorze mm -hmm. piwo z każdym łukiem zachęca Zdecydowanie. No co? Ile byś punktów dał dymom marcowym? 9. Ja bym dał 9,5, bo, bo naprawdę tak mnie piwo urzekło, że. Wow. Punkt ja dał... odejmuje zapiane jedynie. Ja bym dał mocno 9, no bo to piwo mnie nie zachwyciło. no To nie jest piwo, które mnie zwaliło z kolan, ale nie da się mu odmówić, że jest bardzo, bardzo dobre. Więc 9. Ja już... Jest bardzo ja już praktycznie nie mam nic w kuflu, a mam ochotę na następne. No mi już zostało niewiele, mi już została tylko ta naprawdę wąska część szklanki. I no piwo nie oferuje wybitnych doznań smakowych, nie jest skomplikowane mm, i nie jest piwem, które może oszołomić ale jest po prostu bardzo, bardzo dobre w tym, zarobi. robi. Mnie zdecydowanie smakuje. Polecasz innym? Niewątpliwie uważam, że piwo to jest praktycznie obowiązkowo pozycją do spróbowania. Jak większość piw spinty ale nawet bardziej niż większość piwspinty. spinty Mi się wydaje, że obok Imperium, w sumie na równi z Imperium. To jest moje ulubione piwo Spinty i ja nie chcę stawiać werdyktów, bo jeszcze są dwa nowe piwa Spinty, których nie próbowałem, więc wiesz, na dzień dzisiejszy tutaj nie jakby nie oceniam dodatkowo na dzień dzisiejszy? Wita Imperialnego i Red Ale, ale wydaje mi się, że Red Ale to będzie taki piwo fajne, ale piwo, które nie zachwyci. A imperialny wid może widzisz, być genialny. Mówisz, mówisz, że będzie dobry, ale nie zachwyci tego samego spodziewaliśmy się po dymach. No, to, <głos> prawda. to prawda. Więc mi się wydaje, że do piw z pięty trzeba podchodzić bez mm, uprzedzeń, bo chyba wszelkie już jakieś błędy typu te średnio udane przygody z lżejszymi piwami już są za nimi. O nie, ja nie, nie miałem absolutnie na myśli tego, że ono będzie źle uważone. Co najwyżej, że będzie w stylu, który. No o nie tak. rzuca na kolana. E, to zrozumiałe, ale i tak. No, to Spróbujemy, kiedy jest, jest wydamy o co. Ona może zaskoczyć. To prawda. I nawet powinna, więc. Marcowe jest świetnym piwem. Każdy na pewno powinien go spróbować. I ile za nie zapłaciłeś? Nie pamiętam. 5,50? Nie, nie. 5,50? To było... W, wręcz zaskoczyło mnie, że jak na Pintę to jest tanie. Bodajże 5,50 w Szczecinie. Albo 6 zł. No, powiedzmy, że... To max. W każdym razie te okolice 6 zł, które Pinta każe płacić za to piwo, jest jak naprawdę, jest naprawdę dobrą ceną. I warto to zapłacić. Warto te 6 zł zapłacić. Wiesz co, jak wybiorę się ponownie do sklepu, to z przyjemnością zapłacę te 6 zł za następną butelkę. Żeby tylko było. Płacić 6 zł za pintę, a czy płacić 7 zł za shankerle, to może być dylemat, ale jak dla mnie może być e, często rozstrzygany na korzyść naszego polskiego piwa. I to jest na pewno pozytywny znak. Pewnie. Ja tak samo uważam, że, że dymy są dla mnie lepszą ofertą. No A. nic. Skończyłeś już piwo? Wiesz co? Zostały mi dwa łyki. My też zostało go troszeczkę, więc kończymy. Kończymy, tak, dzisiaj odcinek w miarę, w miarę szybki, jakieś pół godzinki pewnie tego wyjdzie. Fajnie. Dziękuję Ci, Arturze. I zapraszam ponownie. Dziękuję Mateuszu za uguszczenie mnie w swoim podcaście. Pozdrawiamy wszystkich słuchających. Pozdrawiamy i owocnych poszukiwań smacznego. No zdecydowanie wybierzcie się po dymy marcowe. A jak będziecie buszować po internecie, to odwiedźcie stronę opiwiewordpress.com i fanpage na Facebooku facebook.com ukośnik opiwie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami, tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com.